Wielu rolników stwierdziło, że łubin jest fajną rośliną, bo i poprawia stanowisko, i do tego własne białko, no i do płata, parę złotych, zawsze więcej do hektara. Coraz więcej rolników myśli o tym, żeby tego łubinu siać więcej. Również ja o tym myślę i dlatego panią Krystynę z hodowli Roślin Smolice, specjalistkę od łubinów, pytam o te rośliny. Zacznijmy od łubinów żółtych, bo u mnie słabe gleby, więc to chyba najbardziej na piątki by żółty łubin pasował. Co pani ja zawsze proponuję, jeżeli chodzi o łubiny żółte, odmiany samokończące, odmianę perkos. Ona jest w tej chwili w doborze najlepsza pod tym względem, ponieważ on równomiernie dojrzewa i jest mniej podatny no, na choroby tak tzw. antraknozę łubinu żółtego. Dlatego też właśnie odmiany samokończące, właśnie te kuperko, to, to, to jest najlepszym wyborem jeżeli chodzi o łubin żółty. Ale jeżeli chodzi o słabsze ziemie, to niekoniecznie musimy mówić o łubinie żółtym. Możemy również mówić o ubinie wąskolisnym z tym, że dotyczy to raczej klasy piątej niż samej szóstej. Na klasę piątą możemy już polecić łubiny wąskolisty, na przykład starszą już taką odmianę Zeus czy odmianę Dalbor, bo to są odmiany, które na tych warunkach glebowych dadzą sobie radę. A jak z zagrożeniem ze strony zwierzyny leśnej, bo mój łubin żółty w tym roku został równiutko przykoszony przez sarny na wysokości mniej więcej 30 cm. No niestety, jeżeli chodzi o to, to łubiny są w ogóle bardzo lubiane przez zwierzynę, szczególnie płową. I na to w jedyny sposób to jest po prostu ścigać koło łowieckie, żeby pilnowało tych ewentualnych upraw, pod koniec niejedzone są tylko odmiany gorzkie, ale odmiany gorzkie nie są z kolei odmianami pastewnymi i to jest ten ból że niestety nie możemy po prostu przeznaczyć ich na paszę tylko ewentualnie dla ryb i to też jeszcze nie w 100%. Dlatego odmiana gorzka jest właśnie takim tylko takim, no już bardzo ostatecznym wyjściem, żeby wysiać ją ewentualnie pod lasem. Czyli ewentualnie tą odmianę gorzką można na reprodukcję albo tak. typowo już na zielony nawóz potraktować? Tak. Wtedy paradoksalnie nie mamy problemu ze zwierzyną. Tak. Jeżeli chodzi o zielony nawóz, to jak najbardziej właśnie odmiany gorzkie, czyli odmiana oskar, to jest bardzo dobry wybór, bo ona ma zyskunkowo dużą zieloną masę no i zwierząt jej nie jedzą. Jeżeli byśmy chcieli mieć uprawy takie, które będą na polu i zbierzemy z nich ziarno, no niestety musimy starać się je strzec przed zwierzyną zwierzyną płową przede wszystkim, czyli ścigać koła łowieckie, no i ewentualnie stosować, no nie wiem, jakieś odrodzenia, czy ewentualnie odstraszacze, czy repelenty. A jeśli chodzi o inne łubiny, bo przecież na lepszych glebach możemy pokosić się o łubiny biały. Łubin niebieski to inaczej łubin mąskolisty. W roślinak może rosnąć spokojnie na ziemi klasie piątej, czwartej, no i trzeciej B, a jeżeli już chodzi o trzecią klasę... No to na trzeciej B plon będzie wyższy. znacząco wyższy. Tak, tak, tak, jeżeli chodzi o trzecią B, to łubin mąskolisty da bardzo wysoki plon to już wtedy będzie taka bardzo porządna roślina. Można też wysiewać oczywiście na trójkach grochy, to też są rośliny, rośliny strączkowe i rośliny też wysokobiałkowe i też pastewne jak najbardziej. A łubin biały, no jedynym problemem łubinu białego jest to, że on jest stosunkowo późnym gatunkiem łubinów, no i też przez to podatny później na różnego typu choroby, typu antraknoza czy szara pleśń. Ale te najnowsze odmiany, na przykład odmiana boros, no to już częściowo mają zredukowane te utrudnienia. No ale fakt, faktem, że jest trudno pozyskać nasiona, ponieważ my nie mamy zainteresowania rynku, więc my produkujemy mało nasion, jeżeli by było większe zainteresowanie uprawą. Są odmiany, które jesteśmy w stanie reprodukować, ale łubin biały mówię, generalnie też ma jeden problem, po prostu ma duże koszt wysiewu, ponieważ on jest bardzo duży. On jest, powiedzmy sobie, dwa razy są większe nasiona niż normalnego łubinu. Jeżeli łubinu dorobno nasiennego wyszywamy 160 kg na hektar. Kołubinu białego musimy dać niestety 250 i to już jest ta różnica. Skoro już rozmawiamy o tym, ile wysiać, to jeszcze powiedzmy, kiedy wysiać, bo wiemy, że te rośliny potrzebują dosyć dużo wody podczas kiełkowania, bo to w końcu grube nasiona. Wielu rolników trzyma się tego, żeby na początku kwietnia, czy szeroko w pojętym terminie, siewu jarych, ale są tacy rolnicy, którzy mówią, spokojnie siać wcześniej, nawet na początku marca i nic się nie stanie. Jakie jest Pani zdanie na ten temat? Moje zdanie jest takie, że wczesny siew jest bardzo polecany pod względem właśnie tego, żeby mniejszej zawodności kiełkowania, ale niestety istnieje też zagrożenie z przymrozkami, więc w rejonach kraju cieplejszym można spokojnie wysiać łubin koło 20 marca, ale siew przed 15 marca jest dosyć po prostu o tyle właśnie niebezpieczny, że po prostu istnieje zagrożenie z przymrozkami i silniejszy przymrozek zniszczy nam po prostu cały zasiew. Generalnie Ogólnie rzecz biorąc, początek kwietnia to jest najbardziej optymalny czas, jeżeli chodzi o przymrozki. Jeżeli chodzi o czas o kiełkowanie, to jest powiedzmy sobie 15 marca, więc najlepiej się od około 20 do 25 marca można spokojnie mówić już zasiać.